Po trudach chodzenia, po stoiskach, po kiermaszach świątecznych w dniu dzisiejszym Mikołaj wraz z drewnianą Chryjnką oraz Czarek bardzo się zmęczyliśmy i postanowiliśmy coś przekąsić. Chodziły za nami pierogi, no to trafiliśmy do, do pierogarni Teremok przy Piotrkowskiej 36. Tutaj pierogi są, kilka gatunków pierogów tradycyjnych, trzy gatunki pierożków pilmieni, pierogi gruzińskie, bliny, no i przede wszystkim herbatka z samowara. Herbatka jest parzona w samowarze takim prawdziwym rosyjskim, bo lokal jest prowadzony przez państwa, którzy są repatriantami z Kazachstanu. Polecam Tierenok Piotrkowska 36. Do zobaczenia na blok